Dziś chciałbym mówić na temat naszego kluczowego powołania. Powołania, o którym czytamy w liście do Galacjan 5:13. List do Galacjan 5:13. Wy, bowiem, tu w tekście jest bracia, aczkolwiek adresatami tego wersetu, tej myśli, tego listu są wszyscy. Wy bowiem zostaliście powołani do wolności. Zostaliśmy powołani do wolności. Co to znaczy, że zostaliśmy powołani do wolności? Wolność jest to wartość olbrzymia, dla wielu ludzi nawet bezcenna, Warta zapłacenia wysokiej, czy nawet każdej ceny, łącznie z ceną własnego życia. I mamy wiele w historii momentów, kiedy ludzie oddawali życie za wolność swojego kraju, swojej rodziny, swoich przekonań, swojej wiary, broniąc wolności, w której wyrośli, którą chcieli zachować lub odzyskać. Ludzie bronią się przed utratą wolności, to w wymiarze zbiorowym chodzi o wojny, powstania, rewolucje. A w wymiarze indywidualnym bronią się przed zniewoleniem, przed przemocą, przed złym prawem, przed narzucanym stylem życia. Często słyszymy takie zwroty, szczególnie od młodych osób, które wchodzą w okres poszukiwań, drogi życiowej. Ty mi nie będziesz mówić jak mam żyć. Prawda? Każdy z nas to przerobił, ja również w ten sposób odzywałem się do mojej mamy, do starszych, ty mi nie będziesz mówić, bo ja wiem jak żyć, z kim się zadawać, czy pić alkohol, czy nie i tak dalej. Ty mi nie zabrania, ja jestem wolnym człowiekiem. Oczywiście ta wolność nie była prawdziwą wolnością, tylko była brakiem rozsądku, brakiem mądrości i mogła skończyć się prawdziwą niewolą. Ci nieco starsi z nas wychowani w socjalizmie. Pamiętamy te ograniczenia, które były ograniczenia wolności. No, były jakieś ograniczenia, te deficyty. Byliśmy wolni na przykład od większej własności prywatnej. Nie można było mieć za dużo, no chyba, że się było gdzieś blisko władzy, blisko szczytu, wtedy oni mogli mieć, mając nawet swoje wydzielone sklepy z lepszym zaopatrzeniem. To się mówiło chyba żółte firanki, tak? Sklepy z żółtymi firankami, to było dla jakiejś elity władzy. Pamiętamy troszkę starsi, że nie można było prowadzić swobodnej działalności gospodarczej. Były limity. Ktoś za dużo zarobił, to miał większe kłopoty niż cokolwiek innego. Ludzie się przed tym bronili. Byliśmy wolni również od posiadania paszportów. Nie można było paszportu trzymać w domu. Trzeba było po powrocie z zagranicy oddać na milicję. Tam było specjalne biuro i szafa, gdzie trzymano nasze paszporty. Na każdy kolejny wyjazd trzeba było uzyskiwać zgodę tychże władz. Takie to były czasy, niektórzy młodsi tego nie wiedzą. Dziś każdy ma paszport w domu. Jak nam tylko przyjdzie ochota i mamy pieniądze, to sobie możemy udać się gdzie tylko chcemy. Ja z wielką ulgą przyjąłem te zmiany, które nastąpiły odczuliśmy ten powiew wolności, ten nowe życie i to było coś wspaniałego. Wolność więc jest naprawdę niezwykłą wartością, wartą tego, aby o nią walczyć, zabiegać. A teraz jeszcze przechodząc bardziej do perspektywy duchowej, czy powiedziałbym religijnej, większość z nas, zdecydowana większość z nas, wychowaliśmy się w religii tradycyjnej, która dominuje w naszym kraju, nie, nie muszę nazw używać. Byliśmy nauczani, że Musimy wykonywać pewne praktyki religijne, aby zadowolić Boga. A więc musieliśmy przynajmniej raz w tygodniu uczestniczyć w obrzędzie, który nazywa się w określony sposób. Również wszyscy wiecie, o czym mówię. By zadowolić Boga, by uzyskać Jego akceptację. Musieliśmy także wyznawać nasze grzechy, winy określonym osobom które miały prawo te grzechy nam odpuścić. bo jeśli tego nie zrobiliśmy, no to te grzechy na nas ciążyły. Mieliśmy obowiązek przystępowania do czegoś, co nazywa się sakramentami. Mieliśmy obowiązek gromadzenia dobrych uczynków, by w dniu sądu przeważyły nad tymi złymi. Więc żyliśmy pod pewnym prawem religijnym, które... W jakiś sposób próbowało kontrolować nasze życie, w moim przypadku ta kontrola była bardzo słaba, ale ona nad nami była, istniała. Nie mogliśmy też, pamiętam, zbliżać się do innych wyznań, do ludzi innych wyznań, bo zbyt bliski kontakt z ludźmi innego wyznania, nawet chrześcijańskiego, nazywany był grzechem, z którego należało się spowiadać. Tak to wyglądało w życiu wielu z nas pewnie, i nagle przyszło poznanie Ewangelii. I nagle przyszła wolność. Dowiedzieliśmy się, że zbawienie jest z łaski za darmo przez wiarę. I że nie musimy kumulować naszych dobrych uczynków, aby one przeważyły kiedyś, bo droga do nieba jest otwarta w Chrystusie Jezusie. O! Ja poczułem niesamowitą wolność. O wiele większą niż gdy pierwszy raz jeszcze za czasów głębokiej komuny przekroczyłem granicę między NRD a RFN. Poczułem wolność w rfn -ie. Szczególnie jak zobaczyłem zaopatrzenie sklepów, to taką wolność poczułem, że nie chciało mi się wracać do Polski. Ale tu, gdy poznałem Ewangelię, to była wolność sto, 100, tysiąckrotnie potężniejsza, mocniejsza. Zbawienie z łaski za darmo. Niczym nie zasłużę na akceptację Boga. Tylko wiarą, tylko przyjęciem Jego łaski. Zatem jestem wolny. Nie muszę robić tych wszystkich rzeczy. To jest prawda. Nie musimy, ale niektórzy z nas w pewien sposób, od czasu do czasu zachowują się tak, jakbyśmy mentalnie zatrzymali się na tej myśli ja nie muszę. Tak, nie musisz, tak, nie musimy. Ale to nie jest wszystko. Nie musimy zadowalać i przekopywać i zyskiwać akceptację Boga poprzez zgromadzoną ilość dobrych uczynków. Nie damy rady zaimponować Bogu. Nie damy rady wygrać w tym konkursie. Nasza natura jest zbyt słaba i dlatego Bóg wymyślił zupełnie inną drogę do nieba, która nie polega na tym, żeby uczynkami zaskarbić sobie Jego akceptację, ale przez wiarę uchwycić się nadziei żywej, którą jest Pan Jezus Chrystus. Jednakże czasem wolność w ludzkim wydaniu rozumiana jest bardziej jako, słuchaj uważnie, dowolność. Albo frywolność. Albo nawet swawolność. Wolność tak, ale co ona znaczy. Zdarza mi się, jako duszpasterzowi, słyszeć na szczęście niezbyt często, ale od czasu do czasu. Taką wypowiedź od osoby wierzącej, która no, nierzadko jest już sporo lat w Kościele. Kiedy przychodzi moment, gdy tłumaczymy, że powinno się coś. Powinno się coś. Zdarza się, Powtarzam rzadko, ale zdarza się, ja nic nie muszę. Kiedy ja, czy też bracia, czy siostry w takiej trosce duszpasterskiej tłumaczymy, że jest dyscyplina duchowa, jest dyscyplina moralna, jest dyscyplina kościelna, wtedy czasami słyszymy, ja nic nie muszę. No tak, pewnie, że nie musisz. Ale jakie będą skutki tego, że ty nie musisz i nie zrobisz? Pomyśl nad tym. Jesteś wolny. Tak. Ale czy wszystko, co zrobisz, będzie dobre? Czy wszystko, jak pokierujesz swoim życiem, doprowadzi cię naprawdę do bliskości z Bogiem? Czy też nie? Bo wolność, która dana nam jest Panu Jezusie, wolność od obrządków, wolność od tego, żeby gromadzić punkty słoneczka czy buźki uśmiechnięte jak dzieci w przedszkolu, ta wolność nie może stać się pretekstem do frywolności, dowolności, swawolności. Druga część tego wiersza, 5.13, Galacjan. Tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Słuszcie raczej jedni drugim z miłością. Widzisz, wolność, do której jesteśmy powołani. Prowadzi nas nie do nieodpowiedzialności, nie do indywidualizmu, ale prowadzi nas do służenia jedni drugim. Widzimy ten kierunek? Widzimy tą myśl? Powiem tak. Jesteś ważny. Dla Boga i w Kościele jesteś ważny. Ale nie jesteś najważniejszy. Chodzi o ciebie. Bo jesteś wartością, jesteś człowiekiem. Ale nie chodzi tylko o Ciebie. Bo nie Ty jesteś najważniejszy i nie chodzi tylko o Ciebie. Wszystko Ci wolno, tylko jak korzystasz ze swojej wolności. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 10 wiersz 23 podaje nam takie dwa kryteria tego, na czym polega mądre, właściwe korzystanie z wolności. Do której jesteśmy powołani? Pierwszy do Koryntian 10, 23. Wszystko wolno! Wow! Jaki fajny Kościół! Wszystko mi wolno! O! Wow, zapiszę się do Was. A wolno u Was palić? Wolno u nas palić? Proszę? W piecu! No słuchajcie... No w Biblii nie ma wersetu, który mówi nie wolno ci palić papierosów. No nie ma. Przeglądałem wzdłuż i wszerz, nie ma. Czy to znaczy, że wolno nam wpaść w nauk, rujnować swoje zdrowie, doprowadzić się być może do raka płuc, krtani, gardła, żołądka? Czy wolno? Czy to jest dobre? Wszystko mi wolno, ale jest ciąg dalszy tego wiersza ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. I widzisz, to są dwa podstawowe kryteria naszej wolności. Pożytek i zbudowanie. Pożytek i zbudowanie. Fragment ten omawia problem, który wówczas w Kościele był istotny. To były czasy starożytne. Miasto Korynt, Grecja, mnóstwo bóstw, kultów, mnóstwo świątyń, świątynek, ołtarzy pogańskich. Większość mięsa i nie tylko, różnych potraw, pokarmów sprzedawana na rynku, ten fragment mówi akurat o mięsie, pochodziła z uboju rytualnego, z pogańskich świątyń. I tam przy uboju, w modlitwach poświęcano to mięso, ten pokarm jakiemuś bóstwu. Tak więc było to w pewnym sensie trefne mięso. I był to olbrzymi problem dla Koryntian, no bo co jeść? Jeżeli większość towaru jest tego pochodzenia, no to co ja będę jeść? Bardzo praktyczne pytanie. Zagłodzić się? On się sprowadza do tego. Nie pytaj, dla spokoju sumienia nie wnikaj. Nie dociekaj, skąd jest to mięso. Przeczytajmy, dobrze? Teraz 25 do 33. Troszkę dłuższy fragment, niż zazwyczaj czytamy, ale jest on ciekawy. I tak Paweł pisał. Jedzcie wszystko, co się sprzedaje na targu mięsnym. Dla spokoju sumienia w nic nie wnikajcie, gdyż własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Jeśli zaprasza was ktoś z niewierzących, a chcecie pójść, Jedzcie wszystko, co przed wami postawią, O nic ze względu na sumienie nie pytajcie. Jeśli jednak ktoś powiedziałby wam, to jest ofiara złożona bóstwom, nie jedzcie ze względu na tego, który zwrócił na to uwagę, a także ze względu na sumienie. Mówię jednak nie o twoim sumieniu, lecz tej drugiej osoby. Bo dlaczego moja wolność miałaby być sądzona przez cudze sumienie? Jeśli ja z wdzięcznością uczestniczę w posiłku. Dlaczego ktoś ma mnie obrażać za to, za co ja dziękuję? A zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie wszystko, to czyńcie na chwałę Boga. Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu. Podobnie jak ja staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu. Paweł używa tutaj słów, które chyba w Kościele zostały trochę wyparte na bok. W 33 wierszu. Staram się zadowolić wszystkich. My powiadamy, nie można wszystkich zadowolić. No, to jest prawda, bo jest tyle różnych opinii, poglądów, że się nie da. Po prostu nie da. One się wzajemnie wykluczają i, i często się zwyczajnie nie da. Ale Paweł pisał, staram się. Staram się być nienaganny dla wszystkich. Staram się być zbudowaniem dla każdego. I na tym polega moja wolność. I na tym polega moje korzystanie z wolności. Wszystko mi wolno. Ja mogę jeść to mięso. Nie będę nawet wnikać, pytać, bo to Bóg stworzył. A ktoś wymyślił sobie, że ofiarowo to jakiegoś bóstwu jego sprawa. Ja mogę to jeść. Ale jeśli to ma zgorszyć, osłabić, zbulwersować, zirytować, rozgniewać mojego brata, moją siostrę, ja wtedy się wstrzymam. Nie ze względu na siebie, ale ze względu na Niego. Bo na tym polega wolność, do której jestem powołany, do której jestem powołana. To jest wolność, z której chcę i świadomie będę korzystać. I dlatego, powtórzę, może trochę niepopularne słowa, staram się podobać wszystkim. Wiem, że to się do końca nie uda w skali świata, kraju, miasta, nawet naszego zboru. Ale staram się. Bo to jest wolność, do której zostałem powołany i przeznaczony. To, co pożyteczne, to, co budujące. 24 werset ominęliśmy, a teraz go przeczytam. Nie zabiegajcie tylko o to, co służy wam, ale również o to, co służy innym. Na tym polega wspólnota Kościoła. Kochani, jeżeli nie przerobimy tej lekcji, jeżeli nie będzie to praktyką naszego życia, to będziemy się potykać o małe kamienie, będziemy się na siebie obrażać, gniewać, nosić urazy, nie rozumieć, tworzyć być może frakcje, kliki. Nie chcę już wyobraźni gdzieś tam puszczać dalej. To mogą być bardzo poważne sprawy, naruszające czyjeś sumienie, a to mogą być drobiazgi, które dla nas kompletnie mogą nie mieć żadnego znaczenia. Wiele lat temu w społeczeństwie, w kościele panowały trochę inne obyczaje. Kaznodzieja nie dość, że musiał być w marynarce, to jeszcze musiał być pod krawatem. Pamiętamy jeszcze większość z nas ten czas. Do dzisiaj mi została taka duża kolekcja krawatów, nie wiem co z nimi zrobić. Jakby ktoś chciał, to jeszcze mi parę zostało. Pamiętam, to było w kościele w Opolu. Byłem wtedy jeszcze młodym człowiekiem. Jedna z moich pierwszych marynarek w życiu. Wygłosiłem, tak mi się wydawało, płomienne, zresztą zawsze tak mi się wydaje, że głoszę płomienne kazania. Czyli nadal mi się wydaje. I taki zadowolony z siebie po nabożeństwie witam się z braćmi, siostrami. Jedna osoba, siostra starsza podeszła: Bracie Jacku, tak pięknie głosisz. Cytuję. Tak pięknie. Ale wiesz co, bracie? Miałeś rozpiętą marynarkę. Ja się nie mogłam skupić na tym, co ty mówisz. Bo twoja marynarka tak powiewała. Eee, mnie zamurowało. Myślę sobie, no ładnie. Też nie mają większych problemów ludzie. Jak rozpięta marynarka. Już miałem ochotę tej siostrze powiedzieć coś takiego, wiecie, żeby ją troszkę wyprostować. No ale Już miałem wyćwiczony taki służbowy uśmiech. Z i powiedziałem, o siostro, dobrze, dobrze, dziękuję. Później przemyślałem sobie tę sytuację. Pomyślałem sobie tak, no cóż, to jest tylko jeden guzik. A co mi szkodzi? Jeżeli tym jednym guzikiem usunę jej niezadowolenie, to nie widzę problemu. Co prawda troszkę gorzej. Wiecie, kto nosi marynarki, to wie, że jak jest zapięta, to trochę ogranicza ruchy. Ale następne kazanie już było w zapiętej marynarce. Powiedzcie, śmieszna rzecz. No, może i śmieszna, ale dla tej osoby był to jakiś problem. Skoro całego kazania nie mogłaby słuchać, skupić się, no to uznałem, że o wiele ważniejsze, lepsze będzie, jeżeli ja ten guzik zapnę. Prosta, mała rzecz. Mógłbym powiedzieć, siostro, ty jesteś nieduchowa. No, jak guzik w marynarce, no proszę cię. Ej, bracia siostry, słyszeliście, na no, jaka nieduchowa siostra. No, mógłbym tak zareagować. Jaki byłby efekt? Być może ta siostra płakałaby później w samotności, że kazno dzieje ją, zrugał. Nie wiem. To jest jeden z wielu przykładów, które mogą w Kościele zaistnieć. Sposób przywitania się, rozmawiania, cokolwiek innego, styl naszego bycia, życia. Kochani, to, co służy innym. Powtarzam, idealnie się nie da. Ja nie oczekuję, że będziemy tak idealni, że już w ogóle nigdy żadną najmniejszą kontrowersją nie skalamy. No nie, tak pewnie nie będzie, ale starajmy się. A wiesz dlaczego? Bo jesteś ważny, ale nie jesteś najważniejszy. Bo chodzi o Ciebie, ale nie tylko o Ciebie. Chodzi o nas wszystkich. Chodzi o to, że wszyscy jesteśmy ważni. A skoro wszyscy jesteśmy ważni, to traktujmy siebie tak, jak na to zasługujemy. W Chrystusie Jezusie. Jako ważni, jako ci, za których Chrystus umarł. Z naszymi wadami, słabościami. Z naszymi deficytami wolności. Naszymi ograniczeniami. Ale skoro Chrystus za nas umarł. Powiem takie zdanie. Wolność w Chrystusie to jest niewola. Niewola miłości. Czy po przemyśleniu jakiś amen? Wolność w Chrystusie to jest niewola miłości. 1 Koryntian 9,19. Jesteśmy tutaj na tej stronie. Pierwszy do Koryntian 9,19. Chociaż jestem wolny wobec wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich. Aby pozyskać jak najliczniejsze grono ludzi. I dalej. Dla Żydów, jako Żyd, dla Greków, Grek. Tak, aby dla każdej osoby stać się osobą stwarzającą jak najmniej przeszkód do poznania Chrystusa. Wiecie, jesteśmy solą, światłością, ale czasami jesteśmy też przeszkodą. Więc skrupulatnie eliminujmy to, co może być przeszkodą. Na przykład nasze szorstkie zachowanie, na przykład nasz nieopanowany język, na przykład nasze gwałtowne reakcje. To, co może kogoś osłabić. Naszą wolność do czegoś, do jedzenia, picia czegoś. Już sobie dopowiedzmy. 22-23 werset tego dziewiątego rozdziału. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby zbawić przynajmniej niektórych. A czynię to wszystko dla dobrej nowiny, aby stać się współuczestnikiem. Dla wszystkich stałem się wszystkim. No, niesamowite. Czasami trudno nam to przychodzi. Czy jesteś niewolnikiem wszystkich? No... W tym dobrym znaczeniu, bo nie mamy stawać się niewolnikami ludzi, którzy nad nami będą panować, nas wyzyskiwać. Pismo Święte przedtem przestrzega. Ale czy jesteśmy niewolnikami w miłości? Którzy nie myślą o sobie. Albo o sobie na drugim miejscu, ale myślą o innych. Czy jesteś niewolnikiem miłości? 14 rozdział listu do mian. Jest mowa o Królestwie Bożym. 19 werset, 14, 19 to jest kolejna praktyczna rada Kościele. Ja nie chcę dzisiaj wchodzić w głęboką teologię, chcę, żeby to było praktyczne i żeby zostało w naszej pamięci i sercach. Dążmy zatem do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. A więc uprzejmość, odpowiednie podejście. I teraz jeszcze z rozdziału 15. Pierwsze trzy wersety. List do Rzymian, rozdział 15. My natomiast mocni... Mam wrażenie, że większość z nas z tym określeniem się utożsamia. Ja jestem mocny, nie słaby. No ale jaka jest prawda, to Bóg wie i powinniśmy sprawdzać to w słowie Bożym. My natomiast mocni powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, zamiast dogadzać sobie samym. Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Dla jego dobra i dla zbudowania. I teraz pomyśl Tobie, co może zbudować, co być dobrem dla drugiej osoby, dla mojego bliźniego. Jakie moje zachowanie, jakie moje postępowanie, jaki mój sposób życia, jakie czyny miłości i wiary, jaki poziom zaangażowania. Chrystus również nie dogadzał sobie, ale jak napisano, spadły na mnie z niewagi urągających Tobie. Chrystus jest tym wzorem i za chwilę podsumujemy Jego przykładem. W jaki sposób praktyczny mogę okazać, troskę o innych, zbudowanie. Nawet na tym zgromadzeniu ograniczmy się do niedzielnego naszego nabożeństwa. W jaki sposób tutaj mogę być zbudowaniem? No po pierwsze, że w ogóle jestem, tak? Jestem, bo kocham, bo chcę być, bo wiem, że tu jest Boża obecność, ale jest też obecność moich braci i sióstr. I wiem, że moja obecność kogoś ucieszy. Jeśli kogoś zmartwi, to bardzo przepraszam, ale nie takie mam intencje. A więc jestem, bo chcę innych zbudować. Tym, że jestem. Po prostu. Że cenię was na tyle, że może zatrzymać mnie w domu tylko choroba, albo praca, albo wyjazd. Czy wyjazd przed przyjściem do, do zgromadzenia. Po prostu jestem. A kiedy już jestem, no to co robię? Zachowuję się tak, aby innych zbudować. W jaki sposób możemy innych zbudować? Jak już tu jesteśmy. Uśmiecham się. No, jasne. Wiecie, uśmiech jest niesamowitym orężem. Maseczka trochę trudniej. Marek, uśmiechnij się. No, teraz inaczej. Uśmiechamy się, rozmawiamy. Okazujemy życzliwość, zainteresowanie. Jak otworzymy kawiarenkę, to spędzamy czas ze sobą. Modlę się, kiedy mogę. Staram się być do dyspozycji. I takim najpełniejszym podsumowaniem jest nasz Pan Jezus, który dał nam niezwykły przykład. I to jest zapisane w liście do Filipian w rozdziale drugim. I jest tam napisane, abyśmy takiego byli właśnie usposobienia. Bardzo znany fragment. Rozdział drugi, wiersze piąty do siódmego. Nasz Pan takim był. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On choć istniał w tej postaci, co Bóg. Nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny. A wiesz dlaczego? Jesteś ważny, ale nie jesteś najważniejszy. Chodzi o ciebie, ale nie tylko o ciebie. Chodzi o nas wszystkich. I to jest moja wolność w Chrystusie, do której jestem powołany. Jestem wolny, aby wam służyć. Jestem wolny, aby was budować. I jestem wolny do tego, aby myśleć, jak czynić dobro tym, którzy mnie otaczają. I potrzebujemy siebie nawzajem do inspiracji, do zachęty. Niesamowicie was potrzebuję. Słuchajcie, nie wiem, jaki procent inspiracji, do działania, do różnych pomysłów przychodzi gdzieś z góry, czy gdzieś z samego siebie, z wymyślenia, ale spora część przychodzi z kontaktów, z budujących rozmów, z propozycji, z takiego dzielenia się. Rodzą się naprawdę świetne pomysły, inicjatywy i to przychodzi właśnie wtedy, kiedy myślimy jak spędzić razem na przykład czas. Mężczyźni, pamiętacie kebaba? Niektórzy pamiętają tą noc z pełnym brzuchem. Robimy powtórkę? O, pomyślimy. Nie jestem najważniejszy, choć jestem ważny. Chodzi o mnie, ale nie tylko o mnie. Życzę, abyśmy w tej wolności wzrastali, abyśmy się uczyli. Amen.